W tym razie prosiłbym o zabranie głosu przez Alka Tarkowskiego, który został przedstawiony zresztą na samym początku konferencji. Pan Tarkowski przedstawi nam prelekcję na temat wolnej kultury jako modelu produkcji i dystrybucji treści. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Państwa serdecznie i muszę na wstępie powiedzieć wprost jedną sprawę. Nie jestem prawnikiem i nie potrafiłem przygotować dla Państwa prezentacji prawnej, więc będę opowiadał o tym, na czym się znam, ponieważ jestem tak zwanym public lead. To po polsku trochę nie ma sensu, bo był zaczął to koordynator do spraw publicznych. Jestem koordynatorem, który zajmuje się społecznym niejako aspektem tych licencji, ich promocją, rozumiem modeli kulturowych, biznesowych i tak dalej, które wokół licencji mogą rozkwitać. Więc o tym chciałbym opowiedzieć. Nie jestem pewien, czemu zjada mi jakieś pojedyncze literki. Zaraz zobaczymy, może to się da... Nie, nie da się naprawić. Trudno, najwyżej jak czytanie źle wydrukowanej książki. Ja przed chwilą widziałem wszystkie slajdy, gdzie starałem się wytłumaczyć na własny sposób, czym są licencje, jakie są te cztery elementy licencyjne, to na szczęście zrobił za mnie bardzo elegancko Piotr Wasilewski, za co jestem mu wdzięczny. Więc powiem tylko tyle, że już to też zostało powiedziane, że Creative Commons jest próbą tworzenia pewnej alternatywy i mi się wydaje, że to dwie rzeczy są ważne. Jak to powiedział Ronaldo Lemos, szef brazylijski o Creative Commons, zamiast o własności intelektualnej powoli zaczynamy myśleć o hojności, a konkretnie o sposobach łączenia tych dwóch elementów. A po drugie jesteśmy chyba czymś pomiędzy rewolucją a ewolucją. Wiele osób by chciało, żeby Creative Commons było projektem rewolucyjnym. Nam się wydaje, że on nie jest, a mimo tak bywa, a mimo to bywa tak odbierany. Moim zdaniem rewolucja zawsze, ale jest to rewolucja, Kulturowa, a Creative Commons jest próbą zareagowania na nią w sposób ewolucyjny na polu prawa, a także na, yy, w sferach na przykład yy, rynków kultury, yy, dostępu do wiedzy i tak dalej. Bez to którą trzeba zrozumieć, to że i ten, ten, ten Creative Commons, tak jak prawa autorskie, odnoszą się dzisiaj do strasznie zróżnicowanej grupy osób i instytucji, czyli ten ekosystem wolnej kultury zawiera zarówno wielkie instytucje, jak i osoby prywatne, zarówno profesjonalne, się na szereg różnych rynków kultury, odpowiadających różnym mediom, z których każdy właściwie rządzi się innymi prawami na przykład świat muzyki dzisiaj jest w zupełnie innym, może nie zupełnie, ale nieco innym momencie niż na przykład świat filmu. Y jeszcze inaczej rzecz się ma y z książkami i prasą, bo tam na przykład dużo silniej mają się nośniki analogowe i tak dalej. No i wreszcie są różne specyfiki narodowe, które wiążą się nie tylko z różnicami w systemie prawa, ale na przykład z rozmiarem tego państwa, bo w krajach takich jak Chorwacja sytuacja jest bardzo ciekawa, bo tam kultura niezależna praktycznie nie ma racji bytu komercyjnego, więc oni mogą tą kwestię rozważań zupełnie zostawić na boku. U nas w kraju 40-milionowym także niezależna kultura może myśleć o działaniach komercyjnych. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, Creative Commons musi przygotować modele dla bardzo różnych rodzajów twórczości sytuacji. To z tego powodu przede wszystkim jest a nie jedna. twórcy właściwie bardzo różnie te licencje wybierają. I co trzeba chyba podkreślić, to że to trochę Krzysztof było widać w jego prezentacji powiedział wyraźnie Creative Commons myśli o dwóch modelach. Jednej sferze, w której nie dochodzi do działań komercyjnych. Jest to sfera tej zupełnie wolnej kultury, prawda? Można to nazwać ekonomią daru i tak dalej. Ale jest też druga sfera, którą Creative Commons się zajmuje to jest sfera biznesowa. Myślimy także o modelach biznesowych. Ja będę się starał pokazać przykłady z obydwu tych sfer, bo może nie powiedziałem, że sednem mojej prezentacji są właśnie przykłady pewnych konkretnych działań. Ale nim to zrobię, chciałem powiedzieć o dwóch zupełnie nowych projektach, o których tu nie było mowy, a które myślę są ciekawe, bo też pokazują właśnie myślenie w te dwa sposoby. Pierwszy nazywa się CC+, i dotyczy świata komercyjnego. Jest to projekt, w którym, e, który wyszedł z założenia, że brakuje wyraźnego Modelu, w którym korzystając z licencji z warunkiem niekomercyjnym możemy łatwo też wskazać odbiorcy, jak może on zawrzeć komercyjną licencję. Więc ten projekt jest próbą stworzenia pewnego standardu technicznego, w którym, tak jak licencja Creative Commons podąża za kopiowanym utworem, tak samo będzie do tego dołączona druga informacja licencyjna, kierująca odbiorcy na stronę, gdzie na przykład może wykupić prawa do komercyjnego wykorzystania i to, to po prostu jest to na poziomie metadanych rozwiązane, brzmi to banalnie nie jest aż tak banalne i, po, i potencjalnie może spowodować sporo zmianę, umożliwiając właśnie y, ludziom w pełni wykorzystanie modelu, gdzie dzielą się swobodnie dla celów niekomercyjnych, a chcą y, zarabiać na, na innych wykorzystaniach a drugi przykład to jest CT0 jest to właśnie projekt zupełnie y, przeciwny ma dwa elementy y, po pierwsze w ramach tego projektu ma powstać system można by o tym myśleć jako o nowej licencji choć to nie będzie licencja, to będzie raczej pewne takie stwierdzenie które pozwoli oznaczać y, utwory niechronione przez prawa autorskie, czyli tego oznaczenia mogłoby używać polskie państwo by oznaczać wszystkie materiały rządowe i wprowadzić pewną jasność i przejrzystość do sfery, która w tym momencie w Polsce jest zupełnie niejasna i niezrozumiała na przykład dla obywatela, który z tych materiałów korzysta. A druga rzecz, która ta licencja ma umożliwiać to że część się utworu, co oczywiście w Europie jest problematyczne, jeśli wręcz nie niemożliwe, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych już, już da się to zrobić i tam ten projekt CZERO będzie stosowany także do tych celów. Wracając ja do tych przykładów, nie mam czasu, żeby omówić model teoretyczny, który za nim stoi. Jest on bardzo elegancko wyłożony w książce Jochaja ben Benklera de tem na licencji Creative Commons. W internecie jako taka jest pierwszym moim przykładem działalności modelu, jednocześnie jest sprzedawana w Stanach przez duże wydawnictwo naukowe. I Jochaj Będę mówi o czymś, co nazywa Commons Based Peer Production. Jest to model, który tak naprawdę składa się z dwóch elementów. Po pierwsze mamy dobro wspólne, na przykład na mocy licencji Creative Commons, a po drugie mamy różne nowe modele produkcji. Tu w największym skrócie są to próby kopiowania modeli wypracowanych na przykład w świecie wolnego oprogramowania czyli bardzo duże zespoły ludzi w jakiś sposób modularny i uzupełniający się pracują nad projektami których często motywacją nie są czynniki finansowe tylko pozafinansowe reputacja dobre samopoczucie szacunek rówieśników itd. I trzeba dodać, że tu też gdzieś się pojawią nowe modele dystrybucji w, tym w szczególności modele biznesowe jeśli spojrzeć na liczby, trzeba skóry powiedzieć, że nikt za dobrze nie wie, ile jest utworów w tym momencie udostępnionych na licencjach Creative Commons. I konserwatywny szacunek mówi, że jest ich co najmniej 90 milionów, ale jest to liczba bardzo niepewna, wynika z pewnych obliczeń robionych z pomocą wyszukiwarek internetowych i wydaje się, że jest to liczba zaniżona, by jeśli spojrzeć na jeden tylko serwis Flickr, bardzo popularny serwis do publikowania zdjęć, który bodajże dwa lata temu dał użytkownikom możliwość korzystania z licencji Creative Commons, to tylko w tym serwisie, wczoraj podliczyłem, jest obecnie ponad 66 milionów zdjęć. Trzeba od razu dodać, że wszystkich zdjęć w tym serwisie jest prawdopodobnie około 6 miliardów, czyli zdjęcia na licencji Creative Commons, Stanowią bodajże 1%. To i tak dużo, bo wydaje się, że w sieci stanowią one może promil, może trochę mniej. Szczerze mówiąc nie potrafię powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało. Dla mnie 90 milionów to strasznie dużo, a 1 promil to trochę za mało. Myślę, co tak naprawdę jest ciekawe, to nie liczby, tylko y, pewne przykłady, które pokazują i eksperymenty, które się dzisiaj czyni, jesteśmy w momencie jakiejś zmiany, ja bym powiedział paradygmatu, tak jak to się w nauce nazywa, no i jest to moment, w którym się sprawy, testuje, co się sprawdza, a co nie i cenne są nawet pojedyncze przykłady, których jest strasznie dużo. Ja miałem trochę kłopot, jakie zaprezentować, żeby y, nie wyszedł z tego kompletny galimatias. Proszę pamiętać, że mówimy tu i o kulturze, także tej zupełnie popularnej, także o kulturze amatorskiej, a z drugiej strony o świecie nauki. Więc ja to staram się podzielić na kilka działów, może to jakoś dla Państwu jasność. Nie jest to żadna systematyczna prezentacja, jest ona też niezmiernie wybiórcza, bo zacząłem patrzeć ile tych przykładów jest, to pewnie można by o nich przykładów. Chciałem zacząć od kultury, skończę na nauce i pierwszy przykład dotyczy filmu. To jest każdy z filmu Elephant Dream, który jest bardzo ciekawym projektem, bo tak naprawdę jest projektem ubocznym projektu informatycznego. Istnieje taki wolne oprogramowanie o nazwie Blender, pozwalające tworzyć animacje trójwymiarowe. I w pewnym momencie jego twórcy doszli do wniosku, że informatycy będą lepiej pracować, jeśli będą pracać na potrzeby animatorów tworzących treść. więc tworzyć krótką animację. Mieli ciekawy model biznesowy, bo w połowie pieniądze może nie biznesowe, ale finansowania projektu, bo w połowie pieniądze otrzymali od jednej z kolenderskich fundacji kulturowych, a w drugiej połowie zebrali je z subskrypcji. Około tysiąc osób wykupiło DVD za kilkadziesiąt euro i, i mieli tym samym sumę kilkudziesięciu tysięcy euro, która pozwoliła finansować ten projekt. I dzięki temu, że był on sfinansowany niejako z pieniędzy publicznych, to twórcy postanowili go sieci w całości na najbardziej otwartej z licencji. Creative Commons to nie tylko sam film, ale można ściągnąć wszystkie jego elementy składowe, czyli te elementy, które można używać do tworzenia nowych animacji. Film był także warto dodać jednym z pierwszych produkcji dostępnych w standardzie High Definition. I teraz twórcy projektu stworzyli kolejny film. Pierwszy był taki bardzo mroczny i dziwaczny, drugi ogląda się jak animację Pixara. W sieci jest już i trailer, za dwa tygodnie będzie można obejrzeć cały. Jest to historia trzech niedobrych gryzami i jednego grubego tająca, którego tutaj się schował, bo jest gruby i się wstydzi. I znów tak naprawdę celem jest tworzenie wysokiej jakości oprogramowania. Ale niejako twórcy wyszli z założenia, że przy okazji mogą stworzyć bardzo fajną I kilkunastominutową kreskówkę. Słucham? Dziesięciominutową pierwsza borbę. Przykładem jest największy hit kinematografii fińskiej, który nie jest film o zaginionym żołnierzu obejrzany przez około 2 miliony osób od czasu, gdy został stworzony bodajże w latach 50., tylko nie za dobra, przyznam przynajmniej moim zdaniem, produkcja science fiction o nazwie Star Trek, będąca parodią serialu Star Trek. Stworzono w gruncie rzeczy przez jednego człowieka, kompletnego amatora, pracującego w przysłowiowym garażu może się podobać, ale ale sama historia jest bardzo ciekawa, bo film został udostępniony w sieci licencji Creative Commons. W pierwszym tygodniu został ściągnięty 700 tysięcy razy. Od czasu premiery było tych ściągnięć i obejrzeń prawdopodobnie 4 miliony, znów nikt nie umie się doliczyć. Co ciekawe, pojawiły się też w Chinach i w Rosji wersje pirackie filmu legalnie dostępnego w sieci. A na koniec ostatecznie okazało się, że są ludzie, którzy chcą na tym zarabiać, są gotowi zainwestować i w szereg różnych wersji DVD na różnych w rynkach stała się dostępna i e, ten przysłuchiwy e, nastolatek z długimi włosami zarobił całkiem swoją sumę pieniędzy, za którą założył e, studio filmowe i stara się robić kolejne filmy w tym modelu. Taki przykład jest nasz polski. Jest to projekt entuzjaści, w ramach którego dwójka artystów i kurator z Centrum Sztuki Współczesnej odzyskali stare polskie produkcje amatorskie, tworzone w różnych przyzakładowych amatorskich klubach filmowych. Są to dosyć niesamowite filmy pokazujące, że w Polsce w latach 60., -tych, 70., i 80. istniała niezmiernie żywa e, sfera wolnej twórczości. I część z tych filmów, te, które, na których zgoda udało się uzyskać, jest ich w tym momencie bodajże kilkadziesiąt zostało umieszczonych w sieci w projekcie o nazwie Enthusiast Archive. Jest to projekt zupełnie komercyjny, trochę inny projekt, który próbuje po prostu przechowywać dzieła, które gdyby nie ta trójka kuratora Creative Commons nadal leżałyby w jakichś tapczanach i szafach, gdzie ci kuratorzy znajdywali. Przechodząc teraz do muzyki, chciałem podać dwa przykłady. Jeden jest ze świata komercyjnego. Istnieje szereg artystów naprawdę znanych, którzy używają licencji, ale do niedawna były to pojedyncze przykłady. Powiedzmy Brian Eno i David Byrne naprawdę wybitni muzycy, wydaje na licencji Chromos niestety tylko trzy utwory. Wszystko zmieniło się niedawno, gdy y, zespół na jest, wydał całą płytę na licencji Creative Commons. Y, I tu model był dosyć ciekawy, bo płyta jest dostępna na licencji Creative Commons, ale sam artysta ich w ten sposób nie udostępnił. Y, ale wiedział dobrze, że jak tylko y, się kopia w sieci, to ktoś to zrobi za niego i tak się stało. On sprzedawał tą płytę po 5 dolarów w najkrótszym pakiecie. Tam się pojawia szereg innych wersji kosztujących odpowiednio kilkanaście, kilkadziesiąt a ostatecznie 300 dolarów za edycję Super Deluxe, którą artysta sam podpisał i która jest ograniczona do 2,5 tysiąca egzemplarzy. No i okazało się, że na tej wersji Super Deluxe Trent Reznor, twórca tego zespołu, zarobił w kilka dni 750 tysięcy dolarów. Na sprzedaży przez internet kolejne 1,5 miliarda. No oprócz tego udostępnia tą płytę w sieci do użyć niekomercyjnych. Nieco innym przykładem jest serwis Jamendo, mieści się on w Luksemburgu, jest serwisem, jest platformą muzyczną, stworzoną na potrzeby twórców amatorskich lub półamatorskich. Oczywiście niekoniecznie może tam umieszczać każdy, ale tak w traktyce ten razie się dzieje. Z Jamendo korzysta w tym momencie około 5 tysięcy artystów, udostępniających 8 tysięcy albumów. Jest tam u Polaków pewnie kilkudziesięciu, może sto zespołów indywidualnych artystów. Ale Jamendo jest projektem komercyjnym, hmm, czyli oprócz tego, że można utwory ściągnąć z sieci na licencji wybranej przez artystę, to Jamendo pośredniczy też w zawieraniu umów komercyjnych, a poza tym wyświetla reklamy zyskiem, z których dzieli się stwórcami. Hmm. Kolejny przykład ze świata fotografii. Wspominamy już o serwisie Flickr. Jest to serwis, gdzie przede wszystkim zdjęcia wrzucają indywidualni fotografowie, ale korzystają też z niego y, duże archiwa, by udostępniać swoje zbiory na licencjach Creative Commons w ramach projektu o nazwie Flickr Commons. Jednym z nich jest amerykańska biblioteka kongresu, która umieściła na razie kilka tysięcy zdjęć. To ma się powiększać, bo ma nadzieję, że ludzie pomogą im opisać część tych zdjęć. I zadał pytanie, czy Wiesz, może coś na zdjęciu, czy możesz pomóc nam opisać, może wiesz, jaki to jest model bombowca z II wojny światowej chyba. Jeśli tak, to pomóż nam. Niedawno dołączyło do nich australijskie Powerhouse museum, które chce całą swoją kolekcję zdjęć sprzed bodajże I wojny światowej I także udostępnić na licencjach Creative Commons. I te przykłady archiwów, które się otwierają, można by mnożyć. Hmm. Chciałem też podać przykład jednej książki. Przykład, który tu już został pokazany, jest mi szczególnie bliski, bo uczestniczyłem w tłumaczeniu tej książki. Jest to książka Free Culture, która ukazała się w Polsce jako wolna kultura. Moim zdaniem dlatego, że była dostępna na licencji Creative Commons, bo to pozwoliło grupie wolontariuszy przetłumaczyć ją bez pozyskiwania jakiejś zgody autora, płacenia opłat wydawcy. To pewnie byłoby i następnie udało nam się znaleźć wydawcę, który wydał książkę. Książka w dwa lata, nakład się sprzedał, co w przypadku publikacji tego rodzaju nie jest w Polsce oczywiste. No jednocześnie znów nie ma dobrych danych, ale wiem, że książka została ściągnięta kilkaset tysięcy razy. Czy została przeczytana tyle razy? Nie sądzę. Ale myślę, że to dobrze pokazuje. Nakład, dodam, wynosił bodajże 1500 egzemplarzy. Pokazuje z jednej strony, że te dwa modele mogą współistnieć a z drugiej, że skala, jeśli mówimy o dostępie do wiedzy, a nie przedsięwzięciu komercyjnym, to skala tego dostępu jest niepomiernie większa tutaj. Um. I na koniec chciałem teraz odejść od sfery kultury i powiedzieć chwilę o, o nauce i edukacji. Jest to sfera zupełnie inna, gdzie mi się wydaje, że pewne problemy, które dotykają takich sfer jak muzyka czy film się nie pojawiają. Nie pojawiają się dlatego, że przynajmniej w Polsce edukacja i nauka jest w dużej mierze finansowana z pieniędzy publicznych, nie tylko zresztą w Polsce. I dużo wydaje mi się bardziej oczywiste, jest argument, że w takim wypadku treści finansowane publicznie powinny być również publicznie dostępne. Inną kwestią jest fakt, że jak na razie ten model nie jest za dobrze znany, nie wiem, w polskiej administracji rządowej czy jakichś systemowych rozwiązań wspierających otwartość. Mam nadzieję, że one się za jakiś czas pojawią, choć przyznam, że martwię się, że na przykład przy okazji trwającej dyskusji o reformie nauki w ogóle ten temat nawet nie tylko otwartych modeli, ale w ogóle kwestii dostępu do wiedzy właściwie nie został jak na razie poruszony. A przykład tutaj chciałbym pokazać na przykład projektu Wolne Podręczniki prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska, której prezes Jarosław przede zresztą pojawi się tutaj po południu. Jest to projekt, w ramach którego wolontariusze piszą podręczniki szkolne, które będą następnie dostępne w swobodny sposób. Wydaje mi się, że jest to kolejny projekt, który gdy już te podręczniki powstaną, może zupełnie zrewolucjonizować rynek podręczników w Polsce. Oczywiście może on mieć działanie kreatywnej kreatywnej destrukcji, prawda? Znaczy niektórzy gracze na rynku mogą to dosyć odczuć, pojawienie się takiej konkurencji, ale z drugiej strony ma wielki potencjał, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy, fakt, że, że zostaną zlikwidowane pewne poważne dla niektórych bariery, jakimi są koszty podręczników. Jeśli chodzi o naukę, chciałem pokazać przykład renomowanego czasopisma, w serii właściwie czasopism wydawanych przez Public Library of Science. Są to czasopisma takie jak PLOS Biology, Medicine, Computational Biology, Genet Genetics, Pathogens i Clinical Trials oraz nowy dotyczący, podaj chorób tropikalnych. I są to wszystko czasopisma dostępne hmm. na zasadzie open access, hmm. ale bardzo hmm, precyzyjnie tutaj zdefiniowany open access, hmm. w najgorszej wersji oznacza tylko dostęp. W wersji pełnej oznacza dostęp na wolnych licencjach, i tak też się dzieje w projekcie PLOS. W takich ciekawostek. A ten mikrofon widzę, jest dużo lepszy. Um. Takich ciekawostek w tym nowym czasopiśmie, które dotyczy dokładnie rzecz biorąc neglected tropical diseases, czyli pomijanych przez resztę chorób tropikalnych, w jednym z numerów opublikowano na licencji Creative Commons jak tworzyć test wykrywający śpiączkę afrykańską przenoszoną przez w serce. To może brzmieć banalnie, ale jest to jedna z groźniejszych chorób, jakie występują w Afryce. I fakt, że to jest dostępne na licencji Creative Commons oznacza, że likwiduje się wszystkie koszty transakcyjne i jakieś bariery przed wprowadzeniem taniej szczepionki na rynek afrykański. PLOS też eksperymentuje, o ile te 6 czy 7 tytułów PLOS to tytuły w miarę tradycyjne jest taki, że płaci autor, a najczęściej instytucja finansująca badania. Płaci za to, żeby potem odbiorcy mogli korzystać za darmo. To PLOS One jest próbą tworzenia czasopisma naukowego na zasadzie właśnie open source powiedzmy. To znaczy czasop... można tam publikować teksty z dowolnych dyscyplin i nie przechodzą one tradycyjnej w nauce tradycyjnego procesu peer review. Każdy może opublikować tam tekst pod warunkiem, że wykaże, że solidnie przeprowadził badania. Badania. Twórcy zakładają, że ten peer review nastąpi e, po fakcie, a nie przed faktem publikacji. Trochę w modelu znanym z Allegro. Można głosować za jakością, e, rekomendować teksty, e, krytykować i oceniać. I wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy model, który, któremu warto się przyjrzeć. On jest nadal beta. E, eksperyment trwa. E, I ostatni przykład. E, jest to przykład bardzo świeży. To projekt o nazwie Manual nazwa jest tutaj troszkę mylna nie chodzi o instrukcję licencji Creative Commons, tylko o wystawę, która zresztą dzisiaj otwiera się w CSW więc jeśli chcą Państwo w miły sposób zakończyć dzisiejszy dzień to można udać się do CSW na 19.30 na wernisaż jest to projekt grupy młodych kuratorów ze studiów kuratorskich w Krakowie, którzy namówili kilkudziesięciu artystów do tworzenia abstrakcyjnych artystycznych gier gry same w sobie, jeśli dobrze rozumiem, jako ich instrukcje nie są przedmiotem prawa autorskiego, ale już zapisane w postaci kart z instrukcjami stają się. I tu się przydały artystom licencji Creative Commons. Te karty z instrukcjami są dostępne na licencjach, także każdy może powielić tą wystawę lub wykorzystać jej dowolny fragment. No i tu uda się rzecz, myślę, dosyć niesamowita kuratorum, bo przekonali 90 artystów, w tym artystów dzisiaj tak znanych jak Wilhelm Sassner, był udostępnili swój otwór na licencji Creative Commons. Nie wiem jaka jest wartość rynkowa tego dzieła, które wszyscy będą mogli swobodnie kopiować, ale sprawa wydaje mi się jest ciekawa. To tylko szereg przykładów, które można by mnożyć i dalsze to na przykład Open Clip Art, galerii, która zawiera 1500 grafik do wykorzystania, serwis Rever, który przypomina YouTube, ale używa licencji Creative Commons i zawiera chyba 20 tysięcy różnych filmów, Welcome Trust, który publikuje galerie obrazów na licencjach Creative Commons, kolumbijska czołowa gazeta Tiempo, która prowadzi serwis obywatelski, z wykorzystaniem licencji. Wydana w, książce kolejna, w Polsce kolejna książka o nazwie Q. Lutera Biceta, która jest na licencji Creative Commons, serwis Wiadomości 204, zaczął niedawno ich używać. Wiki Travel jest serwisem wiki, który wydaje też książki swobodnie dostępne. One Laptop per Child, tworząc nowego laptopa, wypełnia go wolnym Blingro to słownik różniący się tym, że można brać z niego wszystkie treści i dalej używać iWio to stworzony przez Sony w japoński portal wideo, który od YouTube znów różni się tym, że w bardzo sprytny i wygodny sposób pozwala licencjonować na wolnych zasadach treści czy wreszcie serwis Wikimedia Commons który zawiera zdjęcia na licencjach Creative Commons jest to prawdopodobnie w ogóle, trzeba powiedzieć że Wikipedia myśli o przejściu na licencjach. Creative Commons, na razie używa licencji GFDL. Jest to zapewne największy w Polsce projekt typu wolnej kultury. Um, i, I te przykłady można by mnożyć. 45 krajów, w których promuje się Creative Commons, i działają oddziały tej organizacji, powoduje, że, że są to przykłady z całego świata. A już zupełnie na koniec, bo chyba muszę kończyć, prawda? Choć nie zobaczyłem żadnej karteczki jeszcze nie, nie, nie włączono mi żółtej ani białej kartki. Chciałem jeszcze kilka uwag odnośnie już nie przykładów, tylko licencji Creative Commons oczami y, użytkowników. Ja sporo rozmawiam z ludźmi, którzy chcą używać licencji, także z takimi, którzy używają i y, y, y przyglądam się przykładom ich użycia. I y, y, wnioski są takie, że jest to niezmiernie skomplikowana sprawa. Y, jest to swego rodzaju problem, myślę, problem nieprawniczy, ale problem dotykający prawników. To znaczy ta konstrukcja jest y, moim zdaniem misterna. Moim zdaniem y, dokładamy wszelkich starań, by wyjaśnić, jak działają licencje. Y, a niemniej na koniec okazuje się, że przeciętna osoba rozumie z tego bardzo mało. W Polsce, trzeba dodać, wydaje mi się, nie znam żadnych badań, ale edukacja prawna ludzi jest na bardzo niskim poziomie, także tych osób, które powinny coś wiedzieć o prawie, czyli w szczególności artystów i twórców, no ale dzisiaj, jak to słusznie mówi obecny na sali Piotr Waglowski, wszyscy jesteśmy twórcami, jest, są nas miliony, jeśli nie miliardy, więc tak naprawdę wszyscy powinniśmy coś o tym wiedzieć. No i okazuje się w praktyce, że te misterne konstrukcje prawne, moim zdaniem, Często nie są traktowane jako narzędzia prawne, tylko jako swego rodzaju um, takie mgliste, trochę nieścisłe symbole. Symbole wiary w pewną sprawę społeczną, symbole pewnego nastawienia. Dla wielu ludzi to zróżnicowanie na 6 licencje jest zupełnie niejasne. Myślę, że rozumieją, że są licencje niekomercyjne i komercyjne i mniej więcej tyle. Nie chcę powiedzieć przez to, że ten system nie działa. Wydaje mi się, że on działa zaskakująco dobrze, tylko może na zasadzie pewnej normy. Jeśli rzeczywiście tych utworów jest kilkadziesiąt milionów albo więcej, a procesów sądowych do tej pory mieliśmy bodajże trzy dotyczących tak naprawdę naruszenia licencji Creative Commons, No to jest to ciekawa sytuacja. To oznacza, że mimo tego, że, że ludzie niewiele sprawa, to jednak osiągamy swój cel i ta sfera wolnej kultury działa. Myślę, że na tym zakończę i chętnie odpowiem na wszelkie pytania. A cała prezentacja, to warto podkreślić, jest na licencji Creative Commons, bo jak żeby inaczej. Ale też żeby zupełnie zaprezentować dobry model i stosowania, dodam, że część slajdów wziąłem od Johna Phillipsa z amerykańskiego Creative Commons, a część treści nie jest dostępna na licencji Creative Commons, ale wykorzystuję je na prawie cytatu dziękujemy bardzo czy są stali jakieś pytania o proszę pan Pawlowski już włączony z tego co słyszę. czy jako e możesz mi odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób ta biblioteka będzie udostępniała na licencjach prawnoautorskich zdjęcia sprzed pierwszej wojny światowej wydaje mi się, że czas ochrony prawnoautorskiej minął dla tych zdjęć i jak wytłumaczyć tak nieprecyzyjnie się wypowiedziałem. Ta licencja zamierza używać tego projektu CC0. Ta biblioteka na oznaczenie faktu, że, że nie ma praw do tego zdjęcia. Przepraszam, rzeczywiście to jest moja nieścisłość. W tym momencie jest tam trochę znów takie mgliste określenie, bo możemy przeczytać, że w bibliotece się wydaje, że nikt już nie posiada praw do tych zdjęć, ale tego nie gwarantują, więc jeśli chce się je wykorzystać w jakiś poważniejszy sposób, to się samemu ponosi odpowiedzialność, To jest dosyć dziwnym modem i to dowodzi, jak bardzo ten projekt CC0 dotyczy zupełnie odmiennej tematyki, prawda, niezwiązanej z creative komoce, strasznie palącej wszystkich tych kwestii utworów osieroconych i tak, dalej. tak Ale tutaj też są ciekawe przykłady, bo na przykład Welcome Press już twierdzi, że posiada prawa do zdjęć, które moim zdaniem i nie tylko moim, do których już prawa wygasły. Tu są kwestie, jak rozumiem, pozyskiwania jakichś takich cząstkowych praw w sytuacji opracowywania tych materiałów, katalogowania ich itd. tak dalej. I tu jest też bardzo duże pole do tworzenia właśnie wyraźnej komunikacji, pokazywania co jest, jakie prawa istnieją. I tu wydaje mi się jeszcze te modele wymagają dopracowania. Jest na przykład taki przykład bardzo popularnego serwisu, przepraszam, trochę już popadłem w dygresję, ale ją pozwolę sobie dokończyć internetowego Boingu Boing. Nie wiem czy Państwo znają, Boeing Boing jest pewnie najpopularniejszym blogiem, który czytają informatycy, geekowie i zwolennicy wolnej i alternatywnej kultury. On konkuruje, myślę, The uh -huh się z niejednym takim y, tradycyjnym y, medium, tytułem mediowym. I oni od niedawna uruchomili tak zwaną telewizję boing-boing, którą można oglądać, są krótkie, takie 3 do 5 minut y, odcineczki, Pokazuje w internecie, z tego co wiem, linie lotnicze Virgin już wykupiły komercyjną licencję na pokazywanie tego na pokładzie i oni to udostępniają na licencji non-commercial, y, tej niekomercyjnej creative commons. Problem polega na tym, że w kółko cytują jakieś inne problemy, których status prawny jest nieznany. Zazwyczaj są to produkcje objęte zwykłym prawem autorskim. Oczywiście w domniemaniu oni to czynią na zasadzie fair use, no ale jest to trochę taki kłopotliwe, że nie jest to wprost powiedziane. Czy są jeszcze jakieś pytania od sali? Jeśli nie, to w takim razie zapraszam miłych Państwa na przerwę kawową, która potrwa 19.15. Wejście...